rozpoczynając to dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie. Chcę nawiązać raz jeszcze albo kontynuować rozważania na temat prośby z modlitwy pańskiej Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale zanim to będę chciał uczynić, pozwólcie, że się króciutko pomodlę. Kochane Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Dzięki Twojej miłości i wielkiej determinacji nas wybrałeś i przeznaczyłeś, a postawiłeś nas tutaj na ziemi, żeby nas przygotować do wieczności. Panie, chcemy Cię prosić, abyś teraz mógł zabrać to wszystko, co może nie pozwala nam się skupić. Abyśmy mieli odwagę przyznawać się do pewnych sytuacji w swoim życiu, na które będziesz nam zwracał uwagę poprzez swoje słowo. Abyś nas przekonywał, że przed Tobą nie musimy się wstydzić swoich postaw, ale że rzeczywiście z Twojego Słowa możemy brać i takie wytyczne do tego, w jaki sposób i z Tobą spędzać czas, ale też w jaki sposób dzięki Twojej obecności przeżywać życie. Prosimy, byś nas teraz i błogosławił, żebyś nas prowadził, żebyś przemawiał do każdego z nas. Panie, chcemy zwrócić naszą uwagę na, na to, co chcesz mówić, Chcemy dostrzec Twoją osobę i Tobie oddać chwałę. Przez Pana Jezusa Ojcze. Amen. Posłuchajcie pewnej historii. Była osobą, do której, jak mówili jej przyjaciele, zawsze uśmiechało się szczęście. Wyrastała w domu wierzących rodziców, otaczana atmosferą miłości i akceptacji. Bardzo łatwo nawiązywała relacje z rówieśnikami. Po swoim nawróceniu prężnie działała w grupie młodzieżowej. Ukończyła wyższe studia z wyróżnieniem. Jako bardzo ładna, atrakcyjna dziewczyna miała zawsze powodzenie u chłopców, którzy dosłownie bili się o jej względy. Wyszła za mąż za najprzystojniejszego chłopaka z roku, którego zazdrościły jej wszystkie przyjaciółki. W związku z tym, że był on wysoko wykwalifikowanym, bardzo dobrze płatnym fachowcem, bardzo szybko uzyskali niezależność finansową i w krótkim czasie wybudowali dom w reprezentacyjnej dzielnicy miasta. Stanowili oboje szczęśliwe małżeństwo i pomimo wypełnionego czasu czynnie angażowali się w służbę w swoim miejscowym zborze. Patrząc na wszystko, do czego w swoim życiu doszła, podkreślała, że nie zasłużyła sobie na tak wielkie Boże błogosławieństwo. Jednocześnie uważała, że widocznie taka jest Boża wola względem niej. Dziesięć lat po ślubie mąż nagle stracił przytomność i został zawięziony do pobliskiej kliniki. Diagnoza lekarska była porażająca. Rak mózgu. Ciężko było jej się pozbierać. Trudno to było zaakceptować, ale przyjęła to dzielnie. Tym bardziej, że uczono ją w domu, iż z Bogiem się nie dyskutuje, i bez szemrania należy przyjmować wszystko, co się dzieje, nie tylko dobro, jako przejaw jego wszechmocnej woli. Po dwóch miesiącach choroby męża nie było już z nim żadnego kontaktu, a ona udając się dwa razy dziennie do szpitala znajdowała się już na skraju wyczerpania. Modliła się jednak i mobilizowała. Nie chciała po sobie dać poznać, jak jest jej ciężko. Ci, którzy ją odwiedzali, nie słyszeli z jej ust nigdy jakiegokolwiek słowa skargi, żalu czy pretensji. W dzień pogrzebu, stojąc nad otwartym grobem, nie uroniła ani jednej łzy, co odebrane zostało przez niektórych, jako piękne świadectwo hartu ducha, wielkiej wiary, zaufania i akceptowania z pokorą Bożej woli. Jej znajomi mówili z podziwem, patrzcie jak ona się trzyma. Tydzień później jedna z kobiet ze zboru przyszła ją odwiedzić i znalazła ją leżącą w kuchni na podłodze głośno zawodzącą i krzyczącą Ja już więcej nie mogę. Już nie mam siły. Panie, dlaczego mi to zrobiłeś? Co takiego uczyniłam, że w ten sposób mnie doświadczyłeś? Za co mnie ukarałeś? Czy o mnie zapomniałeś? Czy w ogóle mnie jeszcze kochasz? Czy to, co mnie spotkało, naprawdę było Zgodne z Twoją wolą. Kochani, tak jak powiedziałem w dzisiejszym zwiastowaniu, chcę wrócić, albo inaczej chcę kontynuować to, co wczoraj rozpocząłem, gdy chodzi o taką refleksję nad słowami, bądź wola Twoja. I jeżeli pamiętacie, ci z Was, którzy byli, a ci, którzy nie byliście, to chcę powiedzieć, o czym mówiliśmy. Mówiłem o takich sześciu rodzajach, o sześciu przejawach Bożej woli, względem każdego z nas, Bożej woli, jaką możemy rozeznać w Biblii. Bożą wolą jest nasze zbawienie. Pamiętacie. Bożą wolą jest, byśmy prowadzili uświęcone i przemienione życie. Bożą wolą jest, byśmy byli świadectwem dla innych i mówili innym o Panu Jezusie. Bożą wolą jest byśmy przyprowadzali innych do bliskiej relacji z Panem Jezusem. Bożą wolą jest, byśmy byli gotowi na spotkanie z Jezusem. I ostatnia rzecz, która wczoraj była jako trzecia, ale dzisiaj zostawimy na końcu. Pamiętacie? Bożą wolą jest, albo może być, to, że będziemy w naszym życiu przeżywali cierpienie, ból, trudności i doświadczenia. Bożą wolą jest albo może być. Że w naszym życiu będziemy przeżywali cierpienie, ból, trudności czy doświadczenia. I chciałbym dzisiaj szczególnie to ostatnie kontynuować i na tym się zastanowić. Tym bardziej, że jeżeli popatrzymy szczerze na samych siebie i popatrzymy na życie, to możemy powiedzieć, że jest to najtrudniejszy aspekt Bożej woli, którą nam bardzo trudno jest zaakceptować albo jest się trudno pogodzić. Czy cierpienie, doświadczenie, ból, jakiekolwiek trudności mogą być przejawem Bożej woli względem naszego życia? Nie tyle chodzi mi o trudne sytuacje jako takie, czy problem samego cierpienia albo bólu. Wydaje mi się, że o wiele ważniejszym jest i potrzebniejszym dla nas będzie odnalezienie właściwego środka, dzięki któremu będziemy umieli sobie radzić w sytuacjach trudnych. W cierpieniu, w doświadczeniu, w bólach, czy w jakichś problemach. Do których z czasem będziemy, czy w których będziemy odkrywać, że mogą być przejawem Bożej woli. Wczoraj mówiąc na ten temat, pokrótce wypowiedziałem, jeżeli dobrze pamiętam stwierdzenie, że jeżeli myśląc o Bożej woli, dopuszczamy do siebie takie przeświadczenie, że przejawem Bożej woli jest, żeby człowiek przechodził doświadczenie czy cierpienie, co bardzo łatwo jest powiedzieć, że Pan Bóg być może jest pewnego rodzaju sadystą, że Bóg cieszy się albo że ma satysfakcję, że dopuszcza w życiu człowieka takie momenty, kiedy jesteśmy przeszyci cierpieniem na wskroś i kiedy znajdujemy się w takich momentach, że wydaje nam się, iż więcej nie jesteśmy w stanie już ponieść. A więc nie sam fakt cierpienia i doświadczenia, ale jeżeli zakładamy, że tak może być, nie musi, ale tak może być, że Bóg mając jak najlepsze plany względem mojego życia, może dopuścić trudności, problemy, cierpienie, czy ból, czy śmierć. Żebyśmy cały czas mieli świadomość, że jeżeli Bóg dopuszcza coś takiego, to Bóg daje środki dzięki którym przez dany moment w sytuację możemy wyjść, czy możemy przejść. Jak więc zachować się w trudnych momentach życia? Co zrobić, by nie doszło do zwątpienia czy załamania? Tak jak miało to miejsce w przypadku kobiety, której przykład przytoczyłem. To nie była historia wysana z palca na potrzeby dzisiejszego spotkania. To było świadectwo o kimś, kto na zewnątrz przez długi okres czasu Wysyłał sygnały, że jest wszystko w porządku, ale w środku wszystko się burzyło do pewnego momentu, kiedy wreszcie nie wytrzymało i pękło. Jak sobie radzić z trudnościami, szczególnie wtedy, gdy zaczynamy je rozpatrywać czy rozpoznawać, iż to one mogą być zgodne z Bożą wolą? Co wreszcie zrobić, żeby umieć zaakceptować to, co się ze mną dzieje albo to, co dzieje się z kimś, być może z kręgu moich bliskich osób. Albo co zrobić, żeby z trudnych sytuacji nie wyjść osłabionym, ale wyjść wzmocnionym. Biblia jest pełna wspaniałych obietnic mówiących o Bożym prowadzeniu, o Bożej bliskości, o Bożej obecności, o Bożym kierownictwie, o Bożym posileniu, o Bożym przeprowadzeniu. Ale my jako ludzie nie chcemy odbierać Boga jako kogoś, kto dopuszcza cierpienie czy trudności. Raczej chcielibyśmy, żeby nasze życie było uwolnione od trudnych momentów. W oparciu o takie dziwne interpretacje Bożego Słowa przed laty powstało nauczanie mówiące o tym, że prawdziwy objaw albo prawdziwym objawem czy zewnętrznym przejawem tego, że ktoś jest wierzącą osobą, że Bogu zaufał, jest to, iż Zawsze, pod każdym względem, temu komuś ma się dobrze powodzić. A więc począwszy od finansów, jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, to Bóg ma obowiązek zagwarantować Ci powodzenie finansowe, że przejawem czy zewnętrzną oznaką mojego zaufania względem Boga jest to, że zawsze w życiu mi się będzie dobrze powodziło, że nigdy nie będę miał jakichkolwiek problemów, że nigdy nie będę miał załamań zdrowotnych. Ale życie pokazuje, a Boże Słowo potwierdza, pod warunkiem, że je właściwy sposób czytamy, że Bożą wolą odnośnie naszego życia nie zawsze są sytuacje miłe, spokojne, ale że nieraz może dojść do tego, iż będziemy musieli przeżywać kłopoty, doświadczenia, będziemy musieli przechodzić choroby, żałoby, trudności, cierpienie i ból. Nie trzeba zbytnio wielkiej mądrości, żeby patrząc na zgromadzonych ludzi wysnuć teorię, czy wyciągnąć wniosek, że w takim zgromadzeniu jest co najmniej jedna osoba, która w danej sytuacji przeżywa trudności. I byłoby nadużyciem, gdybym powiedział Pan Bóg mi powiedział, że pośród Was jest ktoś taki. Bo nie trzeba duchowej specjalizacji. Wystarczy tylko kwestia reflektowania życia. Być może ktoś pośród nas w tym momencie może od pewnego czasu znajduje się w trudnej sytuacji, w trudnym położeniu. Bo być może napotkało cię doświadczenie, cierpienie. Być może ludzie z zewnątrz jeszcze tego nie postrzegają. Bo w bardzo doskonały sposób się maskujesz, nie dając sygnałów na zewnątrz, że coś nie jest w porządku. A jeżeli ktoś podchodzi do ciebie i cię pyta, co u ciebie, to ty mówisz, wszystko dobrze. Ale gdzieś tam wewnątrz zagryzasz, bo tak nie jest. Chciałbyś, żeby było dobrze ale od pewnego czasu nie jest. I nie chodzi o to, że teraz będziemy starali się dojść do perfekcji, w jaki sposób jak najdłużej ukrywać to, co się dzieje wewnątrz. Ale żebyśmy w oparciu o Boże Słowo mogli znaleźć rozwiązanie, że Bóg jeżeli dopuszcza, to ma kapitalne środki, żeby nas przez problemy, trudności, doświadczenia przeprowadzić. Kochani, w wielu miejscach biblijnych znajdujemy teksty mówiące o tym, że jeżeli Bóg ma względem każdego z nas swoje własne plany, to czasami może dopuścić, że są trudne momenty. Przypowieści Salomana 3:12. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swego ukochanego syna. Księga Joba 2:10. rozdział 10. Odpowiedział jej Job, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego. Psalm 73, albowiem co dzień znoszę ciosy, jestem smagany każdego rana. Hebrajczyków, 12 rozdział. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, który go przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami. Czy jeszcze raz, piąty rozdział. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karcaniem Wszechmogącego. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. Mówiąc po naszemu, to się kupy nie trzyma. Czy patrzyliście kiedykolwiek na doświadczenie jako na objaw szczęśliwości? Czy jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy jesteśmy doświadczani? My jesteśmy nieszczęśliwi. A Job mówi, szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. Dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego. Kiedy to je powiedział? Wtedy, kiedy sam został doświadczony. Kiedy zginęły mu wszystkie dzieci. Kiedy stracił wszystko, co miał. Przedtem powiedział inne słowa. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. A potem wypowiada coś, co niekoniecznie jest tak łatwo do przyjęcia zaakceptowania. Nie pogardzaj karceniem wszechmocnego. Kochani, słowo karcić znaczy tak naprawdę wychowywać przez korygowanie. I wyraz ten kładzie nacisk nie na karanie, lecz raczej na korygowanie postępowania człowieka. A więc celem cierpień czy trudności, czy jakiegokolwiek doświadczenia, jakie Bóg dopuszcza w naszym życiu, nie jest karanie. Przypomnijcie sobie taki moment, kiedy Pan Jezus idzie z uczniami i spotykają na swojej drodze ślepego człowieka. I uczniowie pytają, Panie, kto zawinił On czy Jego rodzice? Kto jest winien? Za co pokarałeś tego człowieka? Za co, co być może było w pokoleniu Jego rodziców, albo w Jego życiu? A Pan Jezus powiedział: Ani On, ani Jego rodzice ale żeby na nim działy się dzieła Boże, jeżeli dobrze pamiętam ten fragment. Żeby objawiła się Boża chwała. Kochani, więc celem cierpień trudności, które Pan dopuszcza, nie jest skaranie ale korygowanie postaw i zachowań, jak również umożliwienie, aby w tych trudnych chwilach Bóg został przez nas na nowo odkryty i uwielbiony chcę się odnieść do jakiegoś doświadczenia czy trudności, które każdy z nas ma na swoim koncie. Czy odbierałeś to jako przejaw braku Bożej miłości, czy też jako okazja, żeby w tych trudnych momentach Bóg został przez ciebie na nowo odkryty. Przejaw Bożej kary czy jako sposobność, żebyśmy na nowo mogli Boga odkryć i mogli Go uwielbić. Patrzyliście kiedyś na doświadczenie z tej perspektywy? Trudność, ból, cierpienie jako możliwość odkrycia Boga na nowo, zobaczenia Boga w innym świetle, doświadczenia Bożej bliskości. Abraham Lincoln, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, jest autorem takich słów. Przeciwności doświadczenia ból nie czynią nas słabymi. One jedynie pokazują, jak słabymi ludźmi jesteśmy. Cierpienie, doświadczenia, ból nie czynią nas słabymi. One tylko pokazują, jakimi w rzeczywistości słabymi ludźmi jesteśmy. Ktoś inny powiedział, cierpienie, ból, doświadczenia, jakie nieraz dotykają bożych ludzi, można porównać do nożyc ogrodnika, którymi przygotowuje on winny krzew do wydania jeszcze obfitszego owocu. I to jest prawda. W związku z takim stanem rzeczy mogą pojawić się pytania. Panie, jeżeli więc Twoją wolą jest, żeby spotkało mnie cierpienie, chcę odnieść się do Was, zachęcić Was. Każdy z nas miał bądź ma. Jakieś doświadczenie czy cierpienie na swoim końcu. Jeżeli mamy to odbierać w kategoriach manifestowania się Bożej woli, że Bożą wolą jest przyzwolenie, żebyśmy przez to zostali przeprowadzeni. Jeżeli więc Twoją wolą jest to, że spotkało mnie cierpienie, doświadczenie, ból, śmierć, to w jakiś sposób mogę sobie z tym wszystkim radzić? Jak zachować się w takich sytuacjach? Jak na nie reagować? Jest kilka stereotypowych naszych ludzkich postaw, zachowań, jakie niemal automatycznie występują w sytuacjach zagrożenia. A cierpienie, ból, śmierć to jest sytuacja zagrożenia. Czujemy się zagrożeni. I chcę zachęcić każdego z nas do tego, byśmy popatrzyli na niektóre z nich. I być może patrząc na te y, sztandarowe postawy ludzkie, nasze, z perspektywy naszego doświadczenia i cierpienia gdzieś ktoś z nas się tam znajdzie. Albo być może znajdziesz gdzieś swoją własną postawę. W tych takich typowo ludzkich postawach czy reakcjach. A więc jak zajmuje się człowiek w sytuacjach zagrożenia, konfrontacja, przechodzenie przez doświadczenie ból, cierpienie, śmierć? Po pierwsze... Zajmujemy postawę obronną i zaprzeczamy temu, co się stało. Zajmując sytuację obronną, zaprzeczamy temu, co się stało. Ponieważ każdy kryzys, doświadczenie i jakkolwiek byśmy jeszcze inne określenia przytaczali, jest czymś wysoce niepożądanym, wiele osób jest gotowymi zaprzeczać, że coś tak trudnego, okropnego w ogóle się wydarzyło. Przynajmniej przez pewien czas, przez początkowy czas, taka postawa yy, ma miejsce i można ją wyrazić słowami to nie może być prawdą. Jestem pewien i w zależności od sytuacji i złożoności problemu jestem pewien, że lekarze się mylą. Nie jest ze mną bądź z kimś z grona moich bliskich tak źle, jak oni mówią. To nie może być prawdą że straciłem bliskiego człowieka. To nie może być prawdą, że tak zostałem zlekceważony. To nie może być prawdą. My wiemy, że to się wydarzyło, ale wypychamy to, bronimy się, zaczynamy to negować, przynajmniej na, we wstępnym okresie. To nie może być prawdą. To nie mogło mi się przydarzyć. To mogło przydarzyć się komuś innemu, ale mnie osobiście nie miała prawa się przydarzyć. Druga postawa. Zamykamy się w sobie. To jest najczęstsza reakcja, najczęstsze zachowanie. Na czym to polega? Ano na tym, że próbujemy sami zmagać się z problemem, z doświadczeniem, z cierpieniem, z bólem czy sytuacją, w jakiej żeśmy się znaleźli. Powoli zaczynamy się odsuwać od ludzi, zaczynamy ich unikać. Tu po Wiślańsku, a Wiślanie mają specyficzne poczucie tradycji, ja tu jestem już naturalizowanym Wiślaninem przez 24 lata, ale do się nie potrafię Wiślan zrozumieć, czyli nie potrafię samego siebie zrozumieć. Cóż by mówić o tym innym? Też się nie ma czym chwolić. I nieraz to ma miejsce, kiedy jesteśmy jako duszpasterzy konfrontowani z informacją, że ktoś jest chory, ktoś jest w szpitalu. I nawet jeżeli rozmawiamy z bliskimi, pytając, co u was, czy wszystko w porządku, w porządku, a potem się okazuje, jak jesteśmy w szpitalu schodząc po piętrach, że dostrzegamy nazwisko, które brzmi nam znajomo. Wchodzimy do tej sali i widzimy tę osobę z naszego zboru i pytamy, co się stało? Przecież rozmawiałem wczoraj z pani mężem i on mi nic nie mówił, Tuż się nie ma czym chwalić. A więc sami zaczynamy zmagać się, bo będzie gańba, jak też ktoś inny się o tym dowie. I zamykamy się w swoim własnym świecie do którego nikogo nie dopuszczamy. I często, co jest konsekwencją takiego zachowania, nie chcemy pozwolić sobie pomóc. Bo albo jesteśmy tymi, którzy przedszacowują swoje siły, albo próbujemy sobie wmówić i w to uwierzyć, że my sobie z tym poradzimy. Prawda jest taka, że przeżywanie jakiegoś doświadczenia w samotności i zmaganie się z próbami samemu Wyciszenie to wszystko jest czymś bardzo ważnym i potrzebnym i każdy z nas tego potrzebuje, żebyśmy sami przed sobą zmierzyli się z tym, w czym żeśmy się znaleźli. Jeżeli jednakże nasze zmaganie z trudnościami i problemami sprowadzają się tylko do takiego rozwiązania, to jest to najgorsza reakcja na doświadczenie, na ból, jaką możemy sobie wyobrazić i najgorsze rozwiązanie, jakie możemy przyjąć. Dlaczego ktoś może zapytać? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ my sami nie jesteśmy w stanie walczyć i pokonać trudności, doświadczenia i próby. Może ktoś z was znajduje się w tym etapie. Masz jakiś kryzys, jakiś problem. Zawziąłeś się w sobie, że to przemożesz, Bo byłoby gańbą się przyznać, że coś nie wyszło albo że jest jakiś problem. Na krótką metę, powtarzam raz jeszcze, zmierzenie się sam na sam z problemem, z cierpieniem jest bardzo ważne i potrzebne. Ale jeżeli to przełożymy i weźmiemy do tego takie podejście, że będzie to nasz sposób zwalczenia problemu i doświadczenia, to chcę Ci powiedzieć, że takie rozwiązanie wcześniej czy później całkowicie Ci zawiedzie. Kochani, trzecia reakcja, nasza ludzka, użalanie się nad sobą. Kiedy ktoś jest chory czy przybity jakimś doświadczeniem, zazwyczaj ma więcej czasu na rozmyślanie o swoim położeniu i o sytuacji, w której się znalazł. I w takich chwilach o wiele łatwiej jest nam się skupić na negatywnych aspektach tego wszystkiego, czego doświadczamy, co może prowadzić do użalania się nad sobą, a wyrażać się to może w takich lub podobnych myślach. Popatrz. Wszyscy o Tobie zapomnieli. Popatrz. Wszyscy zapomnieli o Tobie. Ale nie pamiętamy albo nie chcemy pamiętać, że to myśmy tym wszystkim dawali sygnał, żeby nas zostawili w spokoju. A kiedy Ci wszyscy to usłyszeli, albo kiedy nie wyczytali żadnego sygnału, to skąd mieli wiedzieć, że mają nam pomóc? Albo jeżeli ten sygnał został właściwie odczytany, że mamy dać Ci spokój, to na jakim, jakim prawem masz pretensje do kogoś? kto w sposób dosłowny ten sygnał odczytał. Albo Spójrz, jak niesprawiedliwie cię potraktowali, jacy niewdzięcznicy. Kiedy byłeś im potrzebny, to potrafili cię docenić, a teraz dali cię do zrozumienia, że twój czas już minął. Albo Spójrz, jaki jesteś biedny, już nawet nie potrafisz koło siebie nic zrobić. Jesteś już do niczego, taki przysłowiowy dziad się z ciebie zrobił. Albo ten bolący żołądek z pewnością to ostatnie stadium raka. Jakie to niesprawiedliwe, nie zdążyłeś jeszcze użyć życia, a już będziesz musiał umierać. Kochani, taka postawa, której często jeszcze może towarzyszyć rozpamiętywanie krzywd, może przez pewien czas być przyjemna dla nas. My lubimy się roztkliwiać w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak nad samymi sobą. Taka postawa prowokuje innych do okazywania współczucia lub wzbudza pozornie sprawiedliwy gniew na życiową niesprawiedliwość. Jeżeli jednak ona utrzymuje się na dłuższym etapie, dłuższy okres czasu, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, wielkie ryzyko, że przekształci się w zgorzknienie, co z jednej strony może doprowadzić do całkowitego załamania oraz zupełnie zniechęci innych do tego, żeby z nami przebywać. Kolejna postawa. Odczuwamy rozrywający wewnętrzny ból i poddajemy się zniechęceniu. Całkowicie się poddajemy zniechęceniu. Wielu lekarzy mówi, że choćbyśmy nie wiadomo, jakie rewelacyjne środki zastosowali, jeżeli pacjent pozytywnie ich nie przyjmie, to taka kuracja zdana jest na niepowodzenie. Załamanie. Stajemy się apatyczni, jest nam wszystko jedno, co z nami będzie. Ciężko nam jest z tym wszystkim sobie poradzić, co się wydarzyło. Ciężko jest nam się z tym pogodzić. Przestajemy dbać o siebie. Coraz bardziej myślimy o tym, że dalsze życie w tej sytuacji, w jakiej żeśmy się, z nimi zna, w jakiej żeśmy się znaleźli, w ogóle nie ma sensu. A najlepiej by było, jakby nas Pan Bóg stąd zebrał. Nie mieliście takiej myśli? Panie Boże, najlepiej, jakbyś mnie stąd wziął? A najlepiej, jakby to było w sposób zupełnie bezbolesny. To znaczy, pozwól, że powiem Ci, co masz zrobić. Ja się kładę wieczorem, a Ty mnie rano nie budzisz. Weź mnie stąd. Kolejna postawa. Nie mogąc zaakceptować tego, co się stało, zaczynamy żyć przeszłością. Uciekamy, w wyimaginowany świat. Okładamy się, czy zdjęcia wyciągamy i wracamy do... Przeszłości w zależności od tego, jaką formę ma to cierpienie, czy dany ból jest związany, czy z czym jest związany. Mamy w pamięci to, że byliśmy młodzi, że byliśmy silni, że się wszystko nam udawało, że mieliśmy ludzi, których teraz zabrakło, ich nie ma, a więc żyjemy przeszłością. I pomimo tego, że mamy świadomość, tak jak Czesi mówią, że to synratcji, ale szczęśliwa przeszłość, brak większości problemów staje się coraz bardziej próbą ucieczki od rzeczywistości. Jeden ze sposobów radzenia sobie z bólem. Uciekanie w przeszłość. Może jest to pewien środek, ale na dłuższą metę nie możemy uciekać od życia i realiów życia. I jeszcze jedna postawa. Byłoby ich więcej, ale jest teraz taka duchowa postawa. Narzekamy na cały świat, a najbardziej narzekamy na Boga. Jeżeli mamy odwagę, to rzucamy Mu w twarz wiele trudnych pytań. Dlaczego akurat ja to przeżywam. Dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie, a nie komuś innemu? Kiedyś tu w diecezji był taki ksiądz, który znany był z niekonwencjonalnych sformułowań. I prowadząc pożegnanie z domu w jednej z miejscowości naszej parafii, gdzie żegnano zmarłą jedyną ewangeliczkę w środowisku katolickim, ten ksiądz stojąc przed domem wobec wielu sąsiadów katolickich powiedział, śmierć okrutna, czemuś tu przyszła, czemuś nie poszła do sąsiada. Dlaczego akurat mnie się to zdarzyło, a nie komuś innemu? Czemu ja? Boże, jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś do tego dopuścić? Co złego ci zrobiłem, że każesz mi przechodzić przez takie doświadczenie? Kiedy się to wreszcie wszystko skończy? Albo jeszcze jedno, bardzo niebezpieczne. Zawiodłem się na Tobie. I jeżeli taki masz być względem mnie, to ja sobie z Tobą daję spokój. Kochani, tylko jedna rzecz. Zawiedliśmy się na Bogu? Czy zawiedliśmy się na wyobrażeniach, jak Bóg powinien ze mną postąpić? A to są dwie zupełnie różne rzeczy. Bo Bóg nikomu z nas nie obiecał, że zawsze wszystko będzie w porządku. Bóg nikomu z nas nie obiecał, że zawsze będzie się sielanka, że zawsze będzie starczać do pierwszego, że z naszego powodu lekarze będą bezrobotni. Bóg nikomu tego nie obiecał. Często zawodzimy się na tym, że nam się wydaje, że Bóg powinien to, bądź nie powinien do tego dopuścić. Ale być może ktoś z was, przechodząc doświadczenie, miał takie przemyślenie, Boże, zawiodłem się na to. Kochani, nikt z nas na takie pytanie nie jest w stanie dać wyczerpującej odpowiedzi. Oczywiście najłatwiej powiedzieć, taka jest Boża wola. Najłatwiej powiedzieć, jeżeli to coś złego stało się komuś. A my jesteśmy tymi, którzy chcą pomóc, chcą to jeszcze ubrać w jakieś takie święte, wiarygodne sformułowania i mówimy, taka była Boża wola. Łatwo tak powiedzieć komuś. O wiele trudniej tak powiedzieć samemu sobie jeżeli przez takie momenty przechodzimy. Jakże łatwo dopatrzeć się Bożej woli w powodzeniu, w zdrowiu, w samych sukcesach, w szczęśliwym małżeństwie, w bardzo dobrych relacjach z dziećmi, w dobrych relacjach z teściami. Jakże łatwo doszukać się Bożej woli. Z pewnością Bóg tak chciał. A wtedy, kiedy nas spotykają trudności... Nie nas ludzi, gdy nas, mnie, każdego z Was spotykają, bądź spotkały, bądź będą spotykać. Czy też tak łatwo przechodzi przez gardło stwierdzenie taka jest Twoja wola? Gdy samemu trzeba stanąć nad grobem kogoś bliskiego, gdy samemu trzeba się zmierzyć ze swoją ciężką, nieuleczalną chorobą, albo nieuleczalną, ciężką chorobą kogoś bliskiego gdy samemu trzeba się pozbierać po utracie pracy, bądź sprostać problemom finansowym i doświadczeniom. Czy przypadkiem nie stawiamy pytanie, Panie Boże, czy Ty się przypadkiem nie pomyliłeś? Czy rzeczywiście jest taka wola względem mojego życia, bliskich mi osób? Czasem nam się wydaje, że nasze życie powinno wyglądać tak, jak jest napisane w psalmie 23. Cytowałem ten psalm już wczoraj. Panie z pasterze moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojnie prowadzi mnie, zła się nie ulęknę, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni. Ale jeżeli popatrzymy do Biblii, to zwrócimy uwagę, że przed tym psalmem jest Psalm 22. I w tym psalmie 22 jest przedstawiona strona życia z Bogiem i Boże prowadzenie, które brzmi zupełnie inaczej niż w psalmie 23. Bo psalmista pisze tak. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska. Rozlałem się jak woda, rozłączyły się wszystkie kości moje, serce moje stało się jak wosk. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mojego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Dla psalmisty to też była Boża wola względem jego życia. Kochani, jeszcze raz powiem, że nigdzie w Biblii nie znajdziemy słów gwarantujących nam życie bezstresowe i bezproblemowe. Ale co mówi Biblia? Izajasz 43 rozdział. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, który Cię ukształtował. Nie bój się, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię, bo Ja jestem Twoim Bogiem. Nie bój się bo ja jestem z tobą. Zwróćcie uwagę, że Izajasz nie pisze, nie bój się, bo nie będzie żadnych wód, nie będzie żadnych rzek, nie będzie żadnego ognia, nie będzie żadnego płomienia. Tak nie jest napisane. Napisane jest, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spalić. To, że pewnych rzeczy dziejących się w naszym życiu nie jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć, nie powinno poddawać wątpliwości faktu, że Pan Bóg ma wszystko w swojej kontroli. Czy to oznacza, że nie możemy pytać, że nie możemy mieć wątpliwości? Czy to znaczy, że wszystko bez sprzeciwu mamy przyjmować, bo tak trzeba, bo tak nas uczono, bo tak się godzi, a we wszelkiego rodzaju wątpliwościach, pytaniach mamy dopatrywać się braku zaufania i swojej duchowej słabości, duchowego kryzysu? Jedno z hebrajskich przysłów brzmi tak. Bóg dał ciężar, dał także barki. Bóg dał ciężar. Dał także barki. Co więc mamy robić, kiedy może okazać się, że sytuacja, w której ktoś z nas się znajduje, albo się znalazł, albo się znajdzie, będzie przejawem Bożej woli względem naszego życia. Bożej woli, o której się modlimy przecież. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli do tej prośby modlitwy robimy aneks bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi i teraz aneks, ale nie i mówimy to, to, to, to, tego nie będzie. Jest carte blanche. Mówimy bądź wola Twoja, cokolwiek by to było jako w niebie, tak i na ziemi. Co więc robić, kiedy może okazać się, że przejawem Bożej woli, o którą się modlimy może być cierpienie, może być doświadczenie. Może być ból, może być utraca pracy, może być śmierć. Kilka bardzo praktycznych uwag. Pierwsza rzecz. Mamy szukać samotności. Samotność, cisza, bycie sam na sam ze sobą jest czymś bardzo ważnym i potrzebnym. Potrzebnym nam samym do utrzymywania takiego wewnętrznego zdrowia. My sami, owszem, musimy zmierzyć się z tym, co się stało. Ale jeżeli chcemy z tych trudności, doświadczeń wyjść wzmocnieni, to na tym pierwszym etapie nie możemy poprzestać. To jest pierwsza reakcja. Sam się z tym próbuję zmierzyć. Drugi krok. Mam sobie pozwolić na płacz. Zwracam się też do mężczyzn. Aczkolwiek przysłowie mówi, że prawdziwy mężczyzna nie płacze. Była taka piosenka, która parę lat temu była na pierwszym miejscu listy przebojów Chłopaki nie płaczą. Kochani mężczyźni, nie starajmy się tłumić tego, co jest w środku. Zdaję sobie sprawę z tego, że płacz jest objawem naszej ludzkiej bezsilności. Ale bardzo często my jako mężczyźni swoją ludzką bezsilność przekładamy w akty agresji. Chcemy się wyładować, żeby tylko broń Boże nie pokazać, że jesteśmy słabi. Że sobie z czymś nie potrafimy poradzić. Kochani, płacz bardzo pomaga, gdy chodzi o zdrowie, o nasze serce. Zapytajcie lekarzy. Płacz to takie wyrzucanie z siebie negatywnych emocji. To odprężenie tej naszej pompy tłoczącej, jaką jest nasze serce. Płacz to objaw tego, że znajdujemy się w sytuacjach Ukresu wytrzymałości. Ale płacz wcale nie musi być dowodem na brak zaufania i brak wiary. A więc pozwólmy sobie na płacz. Trzecia rzecz. Korzystajmy z pomocy innych wierzących albo miejmy odwagę. To jest kwestia przyjaźni. Mieć przyjaciela to jest błogosławieństwo. Przyjaciel to ktoś, przed kim mogę się wyżalić? Niekoniecznie oczekując od Niego odpowiedzi. Wyżalić się. Potrzebujemy pociechy innych. Prawdziwej pociechy. Nie słup się w garść. Nie Ciebie jednego to spotkało. Nie daj się. Do kitu takie pocieszanie. się w garść. Co to znaczy się w garść? Jeżeli ktoś jest dotknięty doświadczeniem, umiera mu dziecko, nie pierwszego Ciebie to spotkało, to jest uderzenie kulą w płot. Jeżeli często ktoś z nas, kto jest proszony o pomoc, bądź też jesteśmy tymi, którzy oczekują pomocy, niekoniecznie pociechą muszą być słowa. Często wystarczy sama obecność, przytulenie, uści z ręki, albo ktoś, przed kim mogę się wyżalić. Pomoc innych ma też wymiar poprzez obecność innych. Czy to nie jest duchowe? Jak najbardziej duchowe. Czwarta rzecz. Wylewajmy swoje serce przed Panem. Módlmy się. Mówmy Mu to, co czujemy. Bóg wie, co czujemy. Przed Bogiem nie musimy grać kogoś, kim nie jesteśmy. Bóg zna moje uczucia. Bóg zna moje myśli. Bóg wie to wszystko, co ciśnie mi się na język. A co często sprawia, że Mam jeszcze na tyle hamulców, żeby tego nie powiedzieć, ale Bóg wie doskonale, co ja czuję. Dla mojego samopoczucia, dla mojego komfortu potrzebuję wylać, to znaczy wyrzucić siebie, to, co jest we mnie. Mam też prawo pytać Boga i mówić, ojcze, jest mi tak trudno to przyjąć. Tak ciężko jest się pogodzić z tym, co się dzieje. Proszę, pomóż mi w tym wszystkim się odnaleźć. I pomimo, że jest to trudno przyjąć, pozwól uwierzyć i to zaakceptować, że taka może być Twoja wola względem mojego życia. Mam prawo, ponieważ wtedy, kiedy wyrzucę to z siebie, to z czym jest mi trudno się pogodzić. Kiedy wyrzucę negatywne emocje, nawet złość, nawet pretensje. Mam przygotowane serce do tego, co Bóg chce mi powiedzieć. Kiedy jestem zły na Boga i mam do Niego żal, jestem zamknięty na to, co Bóg chce mi powiedzieć kiedy wyrzucę to z siebie, jestem otwarty na argumentację drugiej strony. Tak samo jest w relacjach międzyludzkich, tak samo jest w relacjach z Bogiem. Popatrzcie na kilka wersetów z psalmów. Psalm 73. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie i na ziemi nie mam w nikim upodobania. Psalm 27. Bo skryje mnie w dzień niedoli w się swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Psalm 46. Bóg jest ucieczką, siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie zachwieje, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały w głębi mórz. Psalm 59. Boś ty był twierdzą moją i ucieczką moją w czasie zagłady. Psalm 62. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją, tylko On jest opoką moją, twierdzą moją, przy to się nie zachwieja. Czym są te słowa? Wylaniem duszy przed Bogiem. I ostatni krok. Z Jego pomocą możemy przyjąć wszystko, ufając, że On wie najlepiej. Apostol Paweł w liście do Rzymian pisze A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. W dynamicznym tłumaczeniu wiemy, że jeśli kochamy Boga i spełniamy Jego oczekiwania, wszystko co nas spotyka działa na naszą korzyść. Jeżeli jesteśmy w centrum doświadczenia, ostatnią rzeczą, jaką możemy przeżywać, to jest przyjęcie tego, że to działa na moją korzyść. Jeżeli natomiast pozwolimy, żeby nas Bóg przez to przeprowadził i popatrzymy z dystansu na to, co jest za nami, możemy powiedzieć, Panie, miałeś rację. Wtedy tego nie widziałem, ale teraz widzę, że to trudne doświadczenie zadziałało na moją korzyść. Kochani, nie chodzi mi o ludzkie środki, które często występują automatycznie. Nie musimy nic czytać, ale wytwarzane są takie, takie jakby odruchy samoobrony. Ale chodzi mi o Boży sposób przechodzenia trudności, doświadczeń. Dlatego pozwólcie, że jeszcze raz je wspomnę. Być się sam na sam z problemem. Potem pozwalam sobie na płacz. Później staram się korzystać z pomocy innych wierzących. Potem wylewam swoje serce przed Bogiem. Wreszcie przyjmuję to, co się dzieje, ufając, że Bóg wie najlepiej. On wie najlepiej. Bożą wolą mogą być chwile i przeżycie nie zawsze łatwe. Chodzi o to, byśmy umieli przez to wszystko z Bożą pomocą przechodzić. I wychodzić nie załamani, ale wzmocnieni. Kochani, nieraz w swoim życiu przechodziłem bardzo trudny moment. I nieraz pytałem Boga, dlaczego? Stawiałem Bogu niezbyt łatwe pytania. Zdając sobie sprawę z tego, że te pytania przede wszystkim były środkiem w oparciu, o który Bóg chciał mi pomóc, kiedy rozwiązywał moje usta. Ale z drugiej strony, kiedy patrzę z dystansu na to, co się działo w moim życiu. Mogę wam powiedzieć, że w ani jednym momencie Bóg się nie mylił. Chociaż nie było to łatwe. Kiedy po raz kolejny mogłem popatrzeć z dystansu i świadomić sobie, że On wiedział najlepiej. Dlaczego pewne rzeczy musiały mieć miejsce. Kochani, już na koniec. Nie chodzi o to, że będziemy grać przed innymi ludzi, którzy na wszystko mają rozwiązanie. Ale miejmy na tyle zdrowego podejścia do samych siebie i cywilnej odwagi. Przyznać się przed samymi sobą, przed Bogiem, ale też przed innymi ludźmi. Z tym sobie nie jestem w stanie poradzić. Jeżeli możesz mi pomóc, to proszę byś mi pomógł, a jeżeli nie, to byś się o mnie modlił. Mam świadomość też tego, że może ktoś tutaj jest obecny. Przechodzi trudny moment w swoim życiu. Problem, doświadczenie, cierpienie. Może jesteś zbuntowany za coś na Boga, bo wydaje ci się, że Bóg postąpił z tobą niesprawiedliwie. Będzie chwila ciszy, w której będę chciał zachęcić każdego z nas do cichej modlitwy. Ale jeżeli po tym spotkaniu ktoś chciałby porozmawiać albo ktoś chciałby się pomodlić, to ci, którzy zorganizowali tę ewangelizację, czyli ci, którzy są odpowiedzialni, za prowadzenie, we wczorajszym dniu dzisiaj. Czy ja jestem do dyspozycji, czy jeszcze ktoś inny. Będziemy chcieli się z Tobą pomodlić, jeżeli chcesz, żeby się o Ciebie pomodlić. Jeżeli chcesz, żeby o coś konkretnego się pomodlić, chcemy być do Waszej dyspozycji. Ale teraz zachęcam, żebyśmy w cichej modlitwie mogli tak rzeczywiście się przed Panem otworzyć. Jeżeli jest coś trudnego, coś Ci trudno przyjąć, to chcę powiedzieć, Panie, pomimo, że ja tego nie rozumiem, ale chcę Cię prosić, żebyś dał mi pewność, że Ty to masz w swoim ręku, że Ty chcesz mnie przez to przeprowadzić i rzeczywiście, że Ty wiesz najlepiej i że Tobie, nawet jeżeli tego nie rozumiem, mogę i chcę zaufać. A po tej ciszy ja chcę poprowadzić w głośnej modlitwie pochyl głowy Będziemy się modlić. Oj, czy Ty nie obiecałeś, że zawsze wszystko będzie gładkie? I wiesz doskonale, jako ten, który zaprogramował życie każdego z nas, w jakiej sytuacji każdy z nas się znajduje. To nie obiecałeś chronić od doświadczeń, ale obiecałeś, że przez to wszystko chcesz przeprowadzić. Panie, Ty wiesz, może ktoś z nas jest zbuntowany na Ciebie. Może ktoś ma do Ciebie żal. Może ktoś z nas znajdując się w konkretnym cierpieniu czy problemie nie potrafi sobie z tym poradzić. I nie chce się do tego sam przyznać przed sobą. Chcę Ci prosić, abyś dawał nam takie szczere podejście do samych siebie. Odwagę do przyznawania się, że coś nas przerasta. Z czym sobie nie potrafimy poradzić, ale Panie spraw, żeby na tym się nie kończyło żebyśmy mogli stosować w swoim życiu Twoje środki, które nam pozostawiłeś w Twoim Słowie i przykład jaki mamy w Twoim Synu Ojcze daj abyśmy przed Tobą wylewali swoje serca, abyśmy odkryli że my tego potrzebujemy nazwać dany problem po imieniu Panie uświadamiam sobie, że czasami może tak być że jakiś problem czy trudność jest takim Twoim środkiem, żeby nas przyprowadzić do Ciebie że chcesz nas nauczyć i takiego zaufania, posłuszeństwa i miłości. Jeżeli jest to Twoją wolą, prosimy Cię, abyś nas chronił od doświadczeń, ale jeżeli chcesz nas przez to przeprowadzić, prosimy Cię, abyś dawał pewność, że szczególnie wtedy chcesz nam towarzyszyć i być blisko każdego z nas. Prosimy Panie, byś błogosławił ten wieczór kiedy będziemy wracać do domu we wcześniej, kiedy, pani może będziemy się modlić jeszcze albo rozmawiać ze sobą piętro niżej. daj abyśmy też mogli cieszyć się z tej świadomości, że Ty jesteś zainteresowany każdym z nas. Prosimy, byś dał spokojny sen, abyś nas jutro zgromadził w tym miejscu, w zdrowiu. Abyśmy byli otwarci na to, czego chcesz nas uczyć. I Panie, żebyśmy tak rzeczywiście mieli świadomość tego, że wielką potrzebą każdego z nas jest bycie blisko Ciebie. Zawsze. Wejdź sobie chwały Cześć z tego zgromadzenia przez Pana Jezusa Ojcze.